poświęcimy troszkę mniej czasu temu kolejnemu atrybutowi Boga, Jego niewidzialności, abyście na koniec naszego spotkania dzisiaj jeszcze mogli zadać pytania, jeśli jakieś się pojawiają. nie chcę być... jest słowo? nie chciałbym zabrać całego czasu i nie dać wam możliwości interakcji. Okay. Good. We're on and one of the nie musimy omawiać tego pierwszego slajdu, ponieważ już omówiliśmy. Te kwestie, które tutaj się pojawiają. Nie muszę już mówić o tych atrybutach, które Bóg dzieli ze swoim stworzeniem i tych, których nie dzieli. I chociaż powiedziałem, że nie powinniśmy podnosić jakiegoś jednego atrybutu ponad inne, Myślę, że jest jeden atrybut, który, o którym powinniśmy nieustannie myśleć. To jest ten atrybut Bożej jedności. Ponieważ on przypomina nam o tym, że wszystkie Boże atrybuty są w harmonii i w jedności w Bogu. And I tego nie powiedziałem podczas naszego pierwszego spotkania. Earth, podczas moich lat na ziemi, I have that those who the of, uh, holiness, ci, którzy zauważyłem, że ci, którzy podkreślają atrybut świętości Boga, mają tendencję, do legalizmu w prowadzeniu swojego życia. Also that those who tend to love, ale zauważyłem również, że ci, którzy podkreślają atrybut miłości Boga, tend to any of God's law. Y, mają tendencję do życia bez koncepcji prawa Bożego. I dlatego mówię to, ponieważ to pokazuje na wagę te, tej koncepcji jedności Boga. Holiness, Musimy y, przyglądać się świętości Boga w świetle Jego miłości. I odwrotnie, kiedy mówimy o miłości Boga, przyglądamy się jej w świetle Jego sprawiedliwości i dojrzały chrześcijanin nie zawęża swojego zrozumienia Boga do miłości Boga czy świętości Boga. As he more about the of God, Im więcej poznaje charakter Boga, he adds the understanding of that characteristic to zrozumienie tego charakteru do innych charakterów, które zrozumie, żeby zobaczyć, jak oni wszyscy interagują z each other. Gdy poznaje kolejny aspekt charakteru Boga, dodaje go do tych, które już wcześniej poznał, i widzi w tym jedność natury Boga. or to, do czego Was zachęcam w Waszym osobistym studiowaniu Słowa Bożego, czy też takim intensywnym badaniu tego, co jest w tekście biblijnym, jest rozpoznanie, jaki atrybut Boga wyłania się z danego fragmentu Pisma, który czytacie. W ten sposób ubogacicie własne poznanie Boga, który wybrał was do miłości w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. Ja jestem zdumiony tym, że Bóg wybrał mnie, bym był częścią Jego rodziny. Mógłbym dalej już Wam głosić kazanie, ale wracam do e, mówienia o tym atrybucie Boga, czyli Jego niewidzialności. Rozpoczynając przyglądanie się niewidzialności Boga, musimy zadać sobie pytanie, na czym polega bycie istotą duchową? I aby odpowiedzieć na to pytanie z perspektywy Boga, wybaczcie, mój konieczny, moje konieczne odkaszlnięcie. Po pierwsze, bycie Istotą duchową oznacza niebycie związanym z materią. Bóg nie posiada, czy istoty duchowe nie posiadają jakichś rozmiarów i nie można ich ogarnąć, zmierzyć. Chyba, że one zechcą nam się w jakiś sposób zamanifestować w, widzialnym, w widzialnych wymiarach. Really I chyba bez wątpienia jest to najlepsza możliwa forma istnienia. Czy to nie rozsadza wam umysłów, że jesteście tutaj w tym pomieszczeniu i że Bóg jednocześnie jest z nami w tym pomieszczeniu. I jednocześnie On mieszka w każdym wierzącym. I jednocześnie w tym samym czasie On nie tylko jest świadomy tego, co tutaj się dzieje, ale jest świadomy tego, co dzieje się w sąsiednim budynku, co dzieje się w Ameryce i gdziekolwiek indziej. I jeśli chcemy spojrzeć na jakiś wiersz, który mówi o tej duchowej naturze Boga, możemy otworzyć Ewangelię Jana, czwarty rozdział ponieważ w wierszu 24 wyraźnie jest napisane że Bóg jest duchem i ci którzy go czczą powinni go czcić w duchu Rozszerzając znaczenie tego wiersza, możemy powiedzieć, że Bóg jest duchem, a my w swej naturze jesteśmy materialni. Albo to, że ludzie po prostu są materialni. I możemy powiedzieć, że jeśli ludzie, którzy są materialni, Chcą mieć relację z Bogiem, który jest duchem, ci ludzie też muszą stać się duchowi. Now to the of John 4. Pamiętajmy, jaki jest kontekst czwartego rozdziału Ewangeliana. Jesus Jezus jest w podróży do Kafarnaum, a idzie z Jerozolimy, z południa na północ. I jest w podróży north through. Idzie w linii prostej na północ przez część, która nazywa się Samarią. I to nie była normalna droga, którą obrałby przeciętny Żyd. Bo Żydzi nie chcieli to się z anybody kto żył w Samarii. Ponieważ Żydzi nie chcieli mieć żadnych relacji z mieszkańcami Samarii. Powód, dla którego nie chcieli mieć związku z Samarytanami, the had more blood than blood in them. był taki, że Samarytanie. Mieli w sobie więcej nieżydowskiej krwi niż żydowskiej. A to było wbrew prawu Starego Testamentu. Pamiętacie, że gdy Jozue wprowadził lud Izraela do Kanaanu, oni nie mieli zawierać związków małżeńskich z ludźmi, którzy mieszkali w Kanaanie, zgodnie z przykazaniami Mojżesza. To nie chodzi o to, że Bóg był rasistą. Chodziło o to, że Kananejczycy czcili fałszywe bóstwa i Bóg nie chciał, aby ten kult fałszywych bogów wszedł do Izraela i żeby oni nie stali się czcicielami fałszywych bóstw. So Pamiętacie, że później po czasach Salomona nastąpił podział królestwa i mamy południowe Królestwo Judy i północne Królestwo Izraela. 722 BC, w 722 roku przed Chrystusem północne Królestwo Izraela zostało pokonane, najechane i pokonane przez Królestwo Asyrii. I had a simple law for any people under their control. I Asyryjczycy mieli takie bardzo proste prawo dla wszystkich ludów, które podbijali. Nie wolno było wchodzić w związek małżeński z osobą tej samej nacji, której się było. Więc żydowskie rodziny zostały rozbite i zostali jakby przypisani jakimś poganom, nieżydowskim partnerom, z którymi mieli zawierać związki małżeńskie. I gdy zostali uprowadzeni ze swojej ziemi do Asyrii, tam także zawierali związki małżeńskie z ludźmi z innych narodów. I część z nich powróciła po czasie niewoli do Samarii i tam zamieszkali tę ziemię. So, those in the a więc ci, którzy mieszkali na południu w Judei, patrzyli z góry, na tych mieszańców, którzy mieli część żydowskiej krwi, ale również mieli w sobie tą pogańską krew. I gdy ktoś podróżował z północy, czyli z tej krainy nad Samarią, na, północy, na północ od Samarii, która się nazywała Galilea, down to the area south of samaria known as judea i ktoś podróżował z galilei na południe do judei you would come to the border of samaria dochodził do granicy z samarią and if you were coming from the north you would make a left turn to the jordan river i jeśli szedł z północy skręcał w lewo w kierunku jordanu cross the jordan river come down what was known as perea in the days of the romans Przekraczał Jordan i schodził na południe do krainy, która w czasie rzymskim nazywała się Perea. To, była, to był obszar w okolicy Jerycha, poniżej Samarii. I wtedy przekraczało się ponownie rzekę Jordan i udawało się w kierunku Jerozolimy. So, uh, home, gdy więc Jezus chciał wrócić do swojego domu, 30 to 40 miles to his journey, zamiast dodawać 50-60 kilometrów do swojej podróży, w 4 he Czytamy w Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale, że poszedł prosto przez Samarię. I ja mam taki obraz w umyśle. Jezus dociera do granicy z Samarią i przechodzi przez granicę i wchodzi do Samarii. Nie wiem, czy to jest prawda, to tylko tak sobie to wyobrażam że uczniowie zatrzymują się na granicy i mówią: Zaraz, zaraz, zaraz! Tutaj już się zaczyna Samaria. Powinniśmy teraz skręcić w prawo do Jordanu. A Jezus mówi: Chłopaki, idź, chodźcie za mną. I przychodzą do miejscowości Sychar. I ma tę rozmowę z tej i Jezus prowadzi rozmowę z Samarytanką. Woman, I uczniowie przychodzą i są zdumieni, że nie tylko, że rozmawia z kobietą, ale jeszcze z samarytańską kobietą, więc podwójna jakiś błąd. A ona jest zainteresowana tym, gdzie jest właściwe miejsce, gdzie należy czcić Boga. Jezus, Jezus w 24 wierszu mówi do niej, nie jest istotne miejsce ale właściwe przygotowanie do wielbienia Boga. I to przygotowanie polega na tym, że nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do Boga i wielbić Boga, jeśli nie doświadczyliśmy duchowej przemiany. Bóg jest duchem, a my jesteśmy istotami materialnymi. Musimy stać się istotami duchowymi. To, że Bóg istnieje jako duch, jest druga zazwyczaj, czy to jest druga zazwyczaj, czy to w Eksodysu, w 20 powodem, dla którego zostało nadane drugie przykazanie w, w dekalogu. Dziękuję. W wierszu y, verses. Exodus 20, verse 4-6. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersze od 4-6. W wierszu 4 Bóg mówi, nie będziesz sobie czynił żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie. Bóg nie chciał, by człowiek sprowadzał wyobrażenie Boga do jakiejś materialnej formy. Ponieważ Bóg nie posiada takowej formy. I, I nie chce, byśmy go reprezentowali w jakiejkolwiek widzialnej formie. I gdy spojrzymy na inne narody z tamtych czasów, Filistyńczycy, którzy zamieszkiwali ziemię, które później objął Izrael w posiadanie, wyobrażali sobie Boga w postaci ryby i czcili takiego bożka rybę. Natomiast Egipcjanie wyobrażali sobie Boga jako ptaka i czcili Boga ptaka. I jeśli człowiek sprowadza wyobrażenie Boga do jakichś stworzeń, to automatycznie przypisuje Bogu ograniczenia, które wiążą się z tymi stworzeniami. The fish can only exist in water. Ryba może tylko funkcjonować w wodzie. Ptak generalnie fruwa w obłokach i niezbyt dobrze funkcjonuje na ziemi. Ale Bóg nie ma żadnych ograniczeń. Więc jest And yet it's interesting that God makes a man that is Jesus in his image. Więc Bóg nie chce, by człowiek w jakikolwiek sposób sprowadzał Boga do jakiejś widzialnej formy, a jednocześnie widzimy, że cała pełnia bóstwa, cała pełnia boskości zamieszkuje w Jezusie Chrystusie. Ale when we look at Exodus chapter 20 verses 4 through 6, gdy więc patrzymy na ten dwudziesty rozdział Księgi Wyjścia od czwartego do szóstego wiersza, widzimy tam kolejny atrybut Boga, Jego niewidzialność. No form, Jeśli Bóg nie posiada żadnej formy, then God cannot be seen unless he wants to nie może być widziany, wants chce być widziany. Nie można zobaczyć Boga, chyba że On zechce w jakiś sposób się nam pokazać. I taki też jest argument apostoła Pawła w pierwszym, w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział i wiersz 17. I wiersz 17. The honor and glory forever and ever. Amen. Paweł tutaj mówi, a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Again, it's a simple, logical description of God. Mamy tutaj proste, logiczne określenie natury Boga. Paweł opisuje tak tutaj Boga, bo chce, żebyśmy się nad tym zastanawiali, rozważali to. Paweł mówi, że prawdziwy Bóg jest niewidzialny. Podobnie w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale. Of all creation. W piętnastym wierszu czytamy o Jezusie, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. To znaczy, że jeśli chcemy się dowiedzieć, jak Bóg wygląda, Musimy spojrzeć na Jezusa. Ale nie mamy dzisiaj ani jednego obrazu, w takiego namalowanego, fizycznego obrazu Jezusa, który by przetrwał z tamtych czasów do naszych. Ale to, co mamy, co pozostaje dla nas przedstawione w Piśmie Świętym, opis Jego charakteru i Jego działanie. I gdy porównujemy charakter i postępowanie Jezusa do charakteru Boga i Jego postępowania, widzimy, że jest to ten sam obraz. Kiedy y, ktoś mówi, kiedy mówimy, że Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, czyli w greckim ikoną Boga niewidzialnego, uh, Paul is not giving permission to make icons of Jesus as the Orthodox do. Paweł w ten sposób nie daje przyzwolenia na robienie ikon Jezusa, czyli obrazów Jezusa, tak jak Kościół Wschodni twierdzi, że no, tutaj mamy przyzwolenie na robienie ikon. To, co Paweł próbuje powiedzieć, jest to, że Jezus jest widzialnym, odzwierciedleniem natury niewidzialnego Boga. I również to samo widzimy w pierwszym liście do Tymoteusza. W szóstym, w szóstym rozdziale i szesnastym wierszu mamy kolejny obraz Boga. I to jest bardzo długi opis natury Boga, a my tylko na samym końcu tutaj patrzymy na ostatni wiersz, szesnasty. But he's described as one who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen. Czytamy tutaj, że Bóg ma nieśmiertelność i mieszka w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział i widzieć nie może. Więc Paweł wyraźnie nam mówi, że nie możemy zobaczyć Boga, bo tak chcemy. To jest ogromna różnica między zrozumieniem natury Boga, które było powszechne wśród Boga. Czy ktokolwiek z Was chciałby zobaczyć Boga? I remember as a child. Ja pamiętam jako dziecko, siedząc na balkonie w Siedziałem na balkonie w zborze, do którego chodziliśmy. Myślę, że miałem pięć, może sześć lat. And I, thought, I, I'm gonna see God today. I mówiłem sobie, dzisiaj zobaczę Boga. My, my child, I takim swoim prostolinijnym, dziecięcym myśleniu. I takim swoim prostolinijnym, dziecięcym myśleniu. Pomyślałem, jak wszyscy zamkną oczy, gdy będą się modlić, Bóg się zamanifestuje. Więc patrzyłem, że wszyscy pochylili głowy i pastor zaczął się modlić i pomyślałem, ja teraz zamknę oczy, a potem szybko otworzę i zobaczę Boga. I tak próbowałem cztery, pięć razy, ale niestety się rozczarowałem. Ponieważ niewidzialny Bóg, niewidzialny Bóg nie chciał, żebym Go zobaczył. I to może odzwierciedlać prostotę naszego myślenia. Teraz, kiedy już mam troszkę więcej lat, wiem, że nie uda mi się jakoś oszukać Boga i Go zobaczyć, jak będę chciał. Ale Bóg obiecał mi, że pewnego dnia spotkam Go twarzą w twarz i nie będę się, nie wycofam się. I to dlatego, że On wybrał mnie, abym mógł być jednym z tych, którzy zostali uratowani przez Ewangelię. I żyję, promisji, I żyję w oparciu o tę nadzieję, o tą Bożą obietnicę, oglądania Go, tak jak każdy chrześcijanin winien żyć w takiej nadziei. Paweł nie jest jedynym pisarzem Nowego Testamentu, który mówi o tym, że Bóg jest niewidzialny. Because John in first John... Również apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi o tym, że Bóg jest niewidzialny. W czwartym rozdziale i dwunastym wierszu mówi nam Boga nikt nigdy nie widział. Ale jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. That, that I tutaj to słowo, nie widział, jest ciekawym greckim słowem. To to oznacza mieć taką wyraźną wizję czegoś, widzieć coś wyraźnie i być w stanie to zinterpretować. My często myślimy, że gdybyśmy tylko mieli wizję o Godzinie, to byśmy wiedzieli o tym i wiedzieli o tym. Innymi słowy, czasami nam się wydaje, że gdybyśmy chociaż tak na chwilkę mogli zobaczyć Boga, no to wtedy byśmy zrozumieli Go i łatwiej by nam było w Niego wierzyć. Ale takie oglądanie Boga nie przyjdzie przez nasz fizyczny wzrok ale może przyjść przez nasze uszy, do naszego umysłu, dzięki temu, co Boże Słowo mówi nam na temat Boga. 118 also says about the of God. Również Jan w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale i osiemnastym wierszu, mówi nam ciekawe rzeczy na temat Boga niewidzialnego. In John 1.18 says, No man has seen God at any time, the only begotten God, who is in the bosom of the Father. He has explained him. Tutaj Jan mówi, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, on nam wyjaśnił Boga. A więc to so Jesus daje nam nasze oglądanie Boga, But it's not his form. ale nie w fizycznej formie. It's his on and his on ale w nim oglądamy charakter Boga i działanie Boga. John 6:46. Podobnie w szóstym rozdziale Ewangeliana. Jezus says not that any man has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Wiersz 46 mówi, nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga. Ten widział Ojca. A więc Jezus mówi, jeśli jesteś zainteresowany niewidzialnym Bogiem, to wiedz, że ja Go widziałem i ja Go znam i ja Ci go objawię, i to Jezus zrobił w całej, swojej, w całej swojej służbie i swoim życiu. A więc ta niewidzialność Boga jest naturalnym wnioskiem, kiedy mówimy o Bogu, który w swej naturze jest duchowy i istnieje w taki sposób, że go nie możemy oglądać. A więc spróbujmy rozważyć tą niewidzialność Boga w kontekście Jego duchowego istnienia i Jego wszechobecności. Gdzie jest a invisible God, if he is not omnipresent. Gdzie jest duchowy, niewidzialny Bóg, jeśli nie jest wszechobecny? Wszech well, jeśli jest wszechobecny, a nie jest duchowy i niewidzialny, to niemożliwe jest, by był z Tobą i z innymi w tym samym czasie. We call that the transcendence of God. A więc mówimy o transcendentnym Bogu. He is out of your perceived presence. On jest poza naszą postrzegalną rzeczywistością. Jeśli byłby duchowy i niewidzialny, a jednocześnie nieobecny z nami, then we might think that he's not in us. to moglibyśmy sądzić, że On się nami nie interesuje. Nie uh, i on wtedy nie obserwowałby nas i nie troszczyłby się o nas w niewidzialny dla nas sposób. Sinners, that might cause us to I jako grzesznicy, myśląc tak, moglibyśmy zachowywać się w inny sposób. Would our fear of sin. To zmniejszałoby nasz strach przed grzechem może nie zauważy, jak to zrobię this little act of immorality. jakiś mały akt niemoralności Or this expression of hatred through murder. albo wyrażę swoją nienawiść w, jakimś, w jakiejś formie zabójstwa może mi to ujdzie płazem ponieważ on tego nie widzi, bo go tu nie ma ale spójrzmy na to z innej strony. Gdzie jest duchowy, niewidzialny Bóg, jeśli jest wszechobecny? Jest wszędzie. Co oznacza, że jest bardzo blisko nas. Jest blisko każdego z nas i będąc niewidzialnym obserwuje każdy twój ruch. That the way you think, it? To zupełnie zmienia nasze myślenie, nieprawdaż? ponieważ wtedy żyjemy w świadomości Jego obecności, Tego, który jest niewidzialny, ale też wszechobecny i y, suwerenny. Pozwólcie, że zadam Wam pewne pytanie. Już pod koniec tego dnia. Chyba za dużo dzisiaj w ciągu dnia nie, myś nie myśleliśmy o Bożej niewidzialności i Jego duchowości. Bardziej myśleliśmy o tym transcendentnym niewidzialnym Bogu niż bliskim nam niewidzialnym Bogu. Gdybyśmy jeszcze raz dzisiaj mogli przeżyć ten sam dzień Czy zrobilibyśmy może dzisiaj coś innego, świadomi, że jest z nami niewidzialny, wszechobecny Bóg? lost my <laughs> Zgubiłem myśl. Yeah. Do, would we do anything different? Yeah, you've got it. Yeah. Would you do anything different? Czy zrobi... could be your thought life. Czy co, być może y, o czymś innym byśmy myśleli, wiedząc, że On zna nasze myśli? Can you see how, if you're thinking about His invisibility in light of His omnipresence, that it might change the way you think and act? Czy widzicie jak ta kwestia tego, że mamy do czynienia z niewidzialnym Bogiem, który jednocześnie jest wszechobecnym Bogiem, jak to zmienia nasze podejście do życia? Mogę się założyć, że jeśli zaczniemy dyskusję na temat niewidzialności Boga, że prawdopodobnie myśleliście, po co właściwie mówimy o tym, że Bóg jest niewidzialny? Przecież to oczywiste, że Jego nie widać. Ale widzicie, kiedy połączymy to z Jego innymi atrybutami, Then we can his and see the of his Wtedy zaczynamy doceniać jego niewidzialność i zaczynamy go wielbić jako niewidzialnego Boga w kontekście jego innych atrybutów. Invisibility coupled with Jego niewidzialność połączona z jego bliskością. Can produce fear. Nie spowoduje zbożnego lęku, który powstrzyma nas, czy zniechęci nas przed czynieniem czegoś złego, grzesznego. I, I zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad biblijną koncepcją zbożnego lęku. Gdy patrzymy na te słowa strach czy lęk w języku greckim czy hebrajskim, widzimy tam dwojakie znaczenie. To może oznaczać wielką trwogę, wielki strach. But equal in the definition is the idea of to hold in reverential or respectful awe. A jednocześnie to samo słowo ma znaczenie takiego szacunku i postawy uniżenia przed jakąś znaczącą osobą.. A więc którą z tych dwóch definicji tego samego słowa winniśmy używać, czytając czy to stary czy Nowy Testament. Fear is like a coin. Y, strach jest jak moneta. On one side you see being afraid, Z jednej strony widzimy strach, a jak odwrócimy tę monetę na drugą stronę, to tam widzimy tę postawę szacunku. Nie decydujesz, jak definicję użyć, gdy ready skrypturę, by przegląc i zobaczyć, czy pojawia się strach czy szacunku. I nie powinniśmy czytać Biblii w ten sposób, że podrzucamy monetę i patrzymy, jak spadnie, czy jest tam strach, czy szacunek. Ale czytamy Biblię w kontekście i kontekst pokazuje nam, gdzie jest położony akcent, czy na strach, czy na szacunek. I w większości przypadków strach oznacza strach, banie się. 1, Weźmy przykład z Księgi Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział i siódmy wiersz. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, ale głupcy gardzą mądrości. They despise. Uh, wisdom and instruction. Y y gardzą mądrością i pouczeniem. I znowu muszę zdefiniować jeszcze dwa inne słowa, żeby ten wiersz miał sens. A and jest y różnica między wiedzą a mądrością. Mądrość jest uh, uh, facts or informacje. Wiedza polega na posiadaniu faktów i jakichś informacji. Natomiast mądrość polega na umiejętnym wykorzystaniu faktów czy informacji. So Wielu ludzi jest inteligentnych i posiadają wielką wiedzę, dużo wiedzą. Ale to nie oznacza, że są mądrzy, jeśli nie wykorzystują posiadanej wiedzy i nie umieją jej zastosować w swoim życiu. Stephen Hawking, was a very wise man. Stephen Hawking był bardzo mądrym człowiekiem. Some Teraz mamy porówno. Stephen Hawking był człowiekiem posiadającym wielką wiedzę, powinienem był powiedzieć. Nie mądrym, tylko właśnie posiadającym wielką wiedzę. Dużo wiedział o tym świecie. Ale to nie znaczy, że był mądry. Był głupcem. Ponieważ nie wykorzystywał informacji, które miał na temat Boga. Gdy więc mówimy o lęku, i czytamy ten wiersz z Księgi Przypowieści 1.7. Człowiek, który posiada wiedzę, posiada informacje, ale nie wykorzystuje ich w mądry sposób. Na przykład sprzeciwia się woli Boga i nie czyni tego, czego Bóg od niego oczekuje. Taki człowiek powinien lękać się konsekwencji takiego działania, które przyjdą od, do niego, na niego od Boga. But the one who has of God's ways, Ale człowiek, który posiada wiedzę na temat tego, jak Bóg postępuje i staje przed wyborem, uszanowania tej wiedzy, wykorzystania jej lub zlekceważenia tej wiedzy. I decyduje się wykorzystać tą wiedzę i właściwie postąpić. Taki człowiek zrobi to z szacunku przed tym, kim Bóg jest. Okay, so I really speed up now. Więc teraz przyspieszymy trochę. Jeśli Bóg jest niewidzialny, cóż więc w takim razie ci patriarchowie, Abraham, Jakub, Izrael, czy też Mojżesz, starsi Izraela, Manoach, prorok Izajasz, Ezekiel czy Daniel. Co oni widzieli, kiedy mówili, że widzieli Boga? Ponieważ oni wszyscy mówią o tym, że mieli takie doświadczenia, spotkania z Bogiem, który objawił im się w jakiś widzialny sposób. Teologowie nazywają te manifestacje niewidzialnego Boga teofaniami, co oznacza, że była to pewna manifestacja niewidzialnego Boga, ale w taki sposób Bóg się zamanifestował, że ludzkie zmysły były w stanie to przyswoić. A więc w trzecim rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej i drugim wierszu Czytamy o Mojżeszu, który rozmawia z Bogiem w krzewie goryjącym. Dziwne, nieprawdaż? I ten krzak, wydaje się, mówi do, też do Mojżesza. I można by odebrać wrażenie, że ten krzew mówi, ja jestem Bogiem, zdejmuj buty, bo jesteś na świętym miejscu. Podobnie w 13 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg objawił się Izraelowi, prowadząc ich w tym słupie ognia. And in chapter 19 of Exodus, a w dziewiętnastym rozdziale Księgi Wyjścia God as fire and smoke on Mount Sinai. Bóg manifestuje się w ogniu i dymie na górze Synaj. He even as a man in 18 to Nawet objawił się jako człowiek w postaci człowieka, w 18 rozdziale Księgi Rodzaju. Of, uh, Natomiast dalej tutaj macie referencje do tych różnych miejsc biblijnych, gdzie czytamy o objawieniu się Boga w postaci Anioła Jahwe. And at each one of these I już nie przyglądając się po kolei wszystkim tym referencjom biblijnym, you can see in each one of the references that the angel i widzimy tutaj w każdym z tych przypadków konkretnego anioła, nie jakiegoś anioła. Ten anioł jest tożsamy z samym Bogiem. I tak Bóg wydaje się do Hagar, do Jacob, do Balaam, do Jozua, Gideon, Manoa, Dawida i Elijaha. I w takiej postaci Bóg objawia się Hagar, Jakubowi, Balaamowi, Jozuemu, Gedeonowi, Manoach, Dawidowi i Eliaszowi. Niewidzialny Bóg, który na jakiś czas objawia się e, ludziom, jako jego posłańcą, aby oni przekazali innym jego poselstwo. Known, in I gdy spojrzymy na każdy z tych przypadków, gdzie niewidzialny Bóg daje się człowiekowi poznać w takiej widzialnej formie, to miało na celu zapoczątkowanie jakiegoś ważnego wydarzenia albo wyjaśnienie Bożego zamysłu, Bożego planu albo zachęta i podtrzymanie tych, którzy chwiali się w wierze. I to, co jest ciekawe, to to, że ci ludzie na początku w ogóle nie byli świadomi tego, że mają do czynienia z samym Bogiem. Bóg na końcu jakby tych wydarzeń dopiero odkrywa się, że, jest, że mają do czynienia z samym Bogiem. Więc na koniec jeszcze odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób możemy oglądać Boga? And the very is, as your Prosta odpowiedź brzmi zaakceptuj Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Hebrews 12,14 mówi nam, że musimy być zanctowani aby orderze, żeby zobaczyć Boga. List do Hebrajczyków, 12 rozdział i 14 wiersz, mówi nam, że musimy być uświęcani, aby oglądać Boga. to think you need to be more holy, oglądać Boga. Kiedy słyszymy takie wyrażenie, że mamy być uświęcani, to automatycznie sądzimy, że oznacza to, że my musimy stawać się coraz bardziej święci, aby oglądać Boga. Jest w tym element prawdy. I natomiast właściwe tłumaczenie tego określenia uświęcony zarówno w Grece, jak i w języku hebrajskim oznacza, że musisz być oddzielony. It's not talking about you doing something. To nie oznacza, że ty coś robisz. doing something to you. Ale Bóg coś z tobą robi. And so if we're going to be Jeśli więc mamy być uświęceni, I'm we need to be Musimy po pierwsze doświadczyć Bożego wybrania, że być powołanymi przez Boga, być usprawiedliwionymi przez Boga, który następnie oddziela nas do społeczności ze sobą i On ostatecznie doprowadzi nas do chwały, gdzie dostąpimy naszego e, uczestnictwa w Jego chwale. Gdy patrzymy na te cztery terminy, e, usprawiedliwienie, uświęcenie, zapieczętowanie i uwielbienie, one wszystkie się ze sobą łączą. It's all the work of God. One wszystkie są dziełem Boga. God chooses you and justifies you. Bóg wybiera cię i usprawiedliwia cię. He declares you righteous by giving you the faith in the work of His Son to be declared righteous. On, could you repeat that, please? On ogłasza Cię sprawiedliwym, dając Ci wiarę, byś mógł wierzyć, co, czego rezultatem jest to, że Bóg ogłasza że jesteś zaakceptowany przez Boga dzięki twojej wierze w dzieło Jezusa Chrystusa. I w tym momencie zostajesz uświęcony, czyli oddzielony do obecności, do życia z Bogiem i służby Bogu. 1 1, 2 Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział i drugi wiersz. Czytamy tam o tym, że zostaliśmy powołani do uświęcenia albo zostaliśmy powołani i nazwani świętymi. Gdy patrzymy na grecką konstrukcję listu do Rzymian, trzeci rozdział i dwudziesty czwarty wiersz, gdzie mowa jest o usprawiedliwieniu used in, i porównamy to z pierwszym listem do koryntian gdzie jest mowa o uświęceniu way outside is acting upon you Oba te miejsca pokazują nam, że jesteśmy poddani jakiejś mocy działającej na nas od zewnątrz. I to jest niezwykle ważne, byśmy to pojęli, ponieważ to. Właściwe zrozumienie tego prowadzi nas do oddania całej chwały Bogu, który w nas wykonuje swoje dzieło, a nie przypisywaniu chwały sobie, jakobyśmy to my dokonywali tego dzieła w nas samych. I to pokazuje na naszą odpowiedzialność, jak czytamy w Ewangelii Jana, 11 rozdziale i wierszu 26, czy 12 rozdziale i 44 wierszu. My po prostu mamy wierzyć temu, co Bóg powiedział, że dokona w nas. A więc nasza ufność jest w tym, czego Jezus dokonał i czego dokonuje w nas, a nie w naszych własnych staraniach, by dokonać samousprawiedliwienia czy uświęcenia. Zakończmy na podsumowaniu i określeniu, czym jest niewidzialność Boga. Spróbujemy zdefiniować niewidzialność Boga. Mówiąc, że Jego stworzenie, czyli całe stworzenie nie jest w stanie zobaczyć Boga w Jego esencji, w Jego fundamentalnej naturze. A jednak Bóg w jakiś sposób pozwala nam dostrzec pewne Jego aspekty według Jego własnego uznania. I widzimy to w różnych miejscach Starego Testamentu. I mogę sobie tylko wyobrażać, jak to będzie wyglądało, gdy znajdziemy się już w obecności Boga i będziemy z Nim przez wieczność? Zastanawiam się, jak to będzie w różnych okresach naszego istnienia w niebie: że będziemy doświadczali coraz lepszego poznania kolejnych aspektów Boga w Jego chwale. Ponieważ Bóg jest tak y, n, ogromny i tak chwalebny, że wieczność będzie, będziemy go poznawać przez całą wieczność. I kończąc, chciałbym, abyście spojrzeli na ten atrybut Boga z tej właśnie perspektywy. Niewidzialny Bóg jest w... budzi niepokój w nas, ale niewidzialny Bóg, który jest święty, i Wszechobecny jest dla nas przerażający. Sam fakt tego, że Bóg jest niewidzialny może budzić nasz niepokój. Ale zacznij dodawać kolejne aspekty Bożego charakteru do Jego niewidzialności. Na przykład Jego świętość w kontekście naszego braku świętości. To już nie tylko niepokojące, ale to już budzi nasz strach. A niewidzialny Bóg, który jest obecny wszędzie, zawsze, to przerażające. A więc w jaki sposób te atrybuty Boga, o których mówimy, winny wpływać na nasze życie, nasze postępowanie? Czyli y, niewidzialność Boga, Could you those three, yeah. uh -huh. Niewidzialność Boga, holiness, świętość and i wszechobecność Boga. Spróbujmy poświęcić pozostałą część tygodnia, rozmyślając o tych trzech atrybutach. <laughs> Niektórzy z nas mogą wyjść stąd i obawiać się własnego cienia. Więc musimy to zrównoważyć, patrząc na inne atrybuty Boga, o których jeszcze nie mówiliśmy. Mianowicie na miłość Boga, na miłosierdzie Boga i na łaskę naszego Boga. I tak, że możecie, pod słysząc na inwizibilność i omnipotence dziś, Mam nadzieję, że słuchając o, tej, o tym aspekcie niewidzialności Boga i Jego wszechobecności, at the of who God is. dostrzegacie niebezpieczeństwo skupienia się tylko na tych atrybutach, zapominając o innych aspektach Jego osobowości. All right. so we close a więc zanim zakończymy, może ktoś z Was chciałby jeszcze zadać jakieś pytania. Any you might może potrzeba wyjaśnić coś, co zostało powiedziane. Yes. Jarek. I have a question, maybe a bit strange. Ale zastanawiam się czasami. Sometimes I wonder, If the heavenly beings can see God. Because John talks about somebody sitting on the throne. And oftentimes in the book of Revelation we see this throne. Something is happening before the throne. And those creatures look at the throne. So certainly there is God on the throne. But the Bible is scarce in the description of the person sitting there. So I wonder whether those heavenly creatures can see God. Yeah. Chciałbym, żebyśmy mieli więcej informacji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Możemy jedynie spekulować. Wiemy, że cheruby i serafowie otaczają Boży tron. I z Księgi Hioba wiemy także, że angels że aniołowie przychodzą do Boga i wychodzą z jego obecności. And so we see then, if we could draw conclusion to your question, więc możemy wnioskować, that in the same way, maybe not to the same degree, że w ten sam sposób, chociaż może nie w tym samym stopniu, God has limited the full expression of Himself. Bóg ogranicza całą pełnię swojej chwały nie tylko w odniesieniu do ludzi, ale również do tych niebiańskich istot. Innymi słowy, to Bóg decyduje o tym, komu i w jakiej mierze zechce się objawić. Tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat, ponieważ bardzo niewiele mamy informacji na ten That's temat w słowie, ale to jest ciekawe pytanie. Yeah. Any other we for the night? Jeszcze jakieś może pytanie, zanim się rozejdziemy? Yes. First Kings uh, 22 there we see God talking to some spirits in heaven. 1 mm -hmm. Kings, 1 Królewska 22 od 19 wiersza from verse 19. Okay. So here we see that God talking to these uh, creatures in heaven. Who are the creatures? Co to są za duchy, z którymi Bóg tam rozmawia? those spirits yeah yeah they're just they're spirits heavenly angels A więc tutaj znowu mamy jakiś obraz aniołów w niebie in fact in 27 it talks about the cherubim there w 27 wierszu mamy mowę o jakimś 27 verse 27 isn't it and he placed the cherubim in the midst of the inner house and in the wings of the cherubim all that's talking about Oh, this is, uh, I'm sorry, let me go back here. Inner Sanctuary. Oh, in, you're no, talking no. about in the, the, First in the holy 22. place. It's, it's 22, First Kings 22, sorry. Ah, okay. <laughs> First Kings 22. Yeah, from 19. verse 19, yeah. There we have these uh, creatures talking to God who is sitting on the throne. There were, verse 19. Oh, yes, oh, I love that story, don't you? <laughs> Tak, to jest rzeczywiście niesamowita historia. I gdybyśmy nie mieli Księgi Hioba, pierwszego i drugiego rozdziału, to już w ogóle ciężko byłoby zrozumieć, o co chodzi w tym fragmencie. Ponieważ gdy myślimy o Bogu i Jego świętości, to rozumiemy jego całkowite oddzielenie od wszelkiego zła. And yet in Job 1 and 2 we see the ultimate rebel in Satan, having access into the presence of God. A jednak widzimy w tych pierwszych księgach Hioba, w pierwszych rozdziałach Księgi Hioba to, że szatan ma dostęp do Boga, do Bożej obecności. So holy and gracious God in First Kings 22, I podobnie tutaj mamy świętego, sprawiedliwego Boga, łaskawego Boga, który jest przedstawiony w 22. rozdziału pierwszej królewskiej, is permitting limited exposure by unholy fallen creatures. I widzimy, że ma tutaj kontakt z tymi nieświętymi, upadłymi stworzeniami. Nie mają pozwolenia na stałe przebywanie z Bogiem, ale na określony czas Bóg pozwala im na jakiś kontakt. Ale jakkolwiek nawet z tego fragmentu mamy bardzo ograniczone, możemy wnioski wyciągnąć. Other, um, Powiem, że dla mnie jest to zdumiewające, że szatan czy inne upadłe duchy mają jakikolwiek dostęp do Bożej obecności. But that's what it says here. Ale wyraźnie, tak tutaj I have another question about the invisibility of God. Okay. We have this text that you've mentioned that we cannot see God. you cannot see him. I wonder whether it's only about those that live here on the earth, or is it also about those who have come to glory and are already on the other side? Uh, yes, it's also them, because if God is spirit and invisible... Myślę, że to również ich dotyczy, ponieważ jeśli Bóg jest w swej istocie Duchem, który jest niewidzialny, będziemy w stanie oglądać z Niego tylko tyle, na ile On uzdolni nas, by zobaczyć to, co On zechce nam z siebie objawić. To be able to see him, żeby zobaczyć Go w Jego istocie, kim On naprawdę jest, i Go pojąć, musielibyśmy stać się samym Bogiem. Tak więc, najlepszym sposobem, w jaki może zobaczyć trochę rzeczywistości tego, kim On jest. Więc jedynie stworzenie może w jakiejś mierze doświadczyć rzeczywistości tego, kim Bóg jest. W oparciu o to, na ile Bóg pozwoli, by to stworzenie mogło Go zobaczyć. Pamiętamy, jak w Księdze Wyjścia Mojżesz chce oglądać Boga i Jego chwałę. I Bóg mówi do niego, nie możesz oglądać całej mojej chwały. Nie zniesiesz tego. Pokażę Ci jednak odrobinę z tego, co mogę Ci pokazać, żebyś poznał, kim jestem. I pamiętaj, że kiedy przeszedł, i gdy Bóg przechodził jakby koło Niego, mówił o swoich atrybutach i dzielił się z Mojżeszem tym, kim jest. A więc, a więc bardziej pozwalał Mojżeszowi tworzyć jakieś wyobrażenie Boga w Jego umyśle, niż rzeczywiście przedstawił Mu swoją duchową rzeczywistość. Będziemy ograniczeni w naszej percepcji Boga w oparciu chociażby o te atrybuty, o których mówiliśmy dziś wieczorem. Język tworzy obrazy. Każdy z nas, jak tu siedzimy, ma różny poziom zdolności tworzenia obrazów na podstawie słów, które tutaj chociażby dzisiaj padają. Więc wychodząc stąd, nie wyjdziemy z idealnie takim samym zrozumieniem, ale będziemy się różnić w naszym pojęciu tego, co dzisiaj tutaj słyszeliśmy. I to będzie miało miejsce tak długo, jak jesteśmy tutaj na Ziemi i prawdopodobnie w jakiejś mierze też w wieczności. Nie jesteśmy w stanie w całej pełni pojąć wszystkiego, co opisywane jest w słowach dotyczących natury Boga. Teraz wchodzimy w filozofię, tak? Good czas iść spać. Myślę, że czas zakończyć. Jutro będzie więcej czasu na pytania. Zapraszam na jutro. Jutro tylko planujemy zająć się jednym atrybutem. Nie chciałbym Was przeciążyć, chyba że będziecie naprawdę chcieli zająć się kolejnym jeszcze atrybutem. Myślę, że większą korzyść odniesiemy, jeśli zajmiemy się porządnie jednym atrybutem, a później poświęcimy jeszcze czas właśnie na interakcje, rozmowy, jakieś pytania i tak a jeśli powiem, że będą jutro dwa trybuty, to pewnie połowa z Was w ogóle jutro nie przyjdzie. Bo już niektórzy z Was macie ból głowy i mówicie, nie, to nie do ogarnięcia. Więc zrobimy łatwiej i zajmiemy się tylko jednym. Pomódmy się i zakończymy. Sio. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za ten czas wpatrywania się w Twoje Słowo, rozważania Twojej natury, poznawania Ciebie. Modlimy się o pomoc Twojego Ducha, aby to, o czym rozmawiamy, to, nad czym rozmyślamy, było dla nas nie tylko jakąś teoretyczną wiedzą, ale byśmy mogli żyć w świetle tego, co mówisz do nas. Aby nasze poznawanie Ciebie przynosiło błogosławiony owoc świętości, sprawiedliwości, miłosierdzia, łaski, odzwierciedlenia Twojej natury w naszym życiu i w naszym postępowaniu. Prosimy, daj nam spokojny sen, odpoczynek, daj nam też jutro zgromadzić się w imieniu Jezusa i uczyć się więcej o Tobie, aby żyć dla Ciebie i wielbić Ciebie. Amen.